Witam Was bardzo serdecznie, mam na imię Anna. jestem alkoholiczką. Na początek zapytam, czy mnie dobrze słychać, bo też miałam na początku, problemy z połączeniem. Jest. Okay. Jeszcze, to. E, jestem alkoholiczką, bez dwóch zdań, e, to pamiętam, powiedziałam sobie e, parę dni po tym, jak, e, jak przestałam pić i... To było 11 lat temu. Od 11 lat też jestem we wspólnocie AA. Pamiętam, że już pierwszego dnia po moim ostatnim piciu spotkałam się z kobietą, która od 12 lat była trzeźwa i była we wspólnocie AA. Sobie jeszcze wtedy do końca nie zdawałam sprawę, jak poważny jest mój problem. Jak spotkałyśmy się, to u mnie w domu zaprosiła mnie, w ogóle mnie nie znając, to dzięki mojemu lekarzowi rodzinnemu on skontaktował mnie z, z nią, więc zaprosiła mnie do domu na rozmowę i tak naprawdę to był chyba mój pierwszy meeting a, a bo dwie alkoholiczki spotkały się i szczerze rozmawiały o sobie. Ona mi szczerze powiedziała o sobie. Ja po raz pierwszy od wielu, wielu lat że opowiedziałam, e, co się dzieje u mnie, tak? Jak to z, z, ze mną jest, jak wygląda moje picie, ale też co się dzieje z moją głową i co się dzieje ze mną, z moim myśleniem, moim sposobem działania. E, taki był mój początek, ona właśnie zaproponowała mi pójście na meeting e, grupy anonimowych alkoholików e, i Parę dni później rzeczywiście na takim meetingu się pojawiłam. To już było ponad 11 lat temu. Zaczęłam czy w Poznaniu i tam było dużo, dużo grup, więc, więc chodziłam na początek na różne grupy. Później znalazłam już swoją grupę taką domową, zwaną inaczej macierzystą, z którą się związałam na, na kilka lat. Muszę powiedzieć, że w ciągu tych 11 lat, ja trzy razy podchodziłam do programu. Nie dlatego, że, że, że zapijałam, ale dlatego, że nie chciałam, nie chciałam przyjąć do wiadomości, że to jest program na całe życie, że to nie jest tak, że ja sobie po prostu siądę ze sponsorką, parę miesięcy z nią poczytam wielką księgę, opiszę różne rzeczy i, i jest odhaczony. Tak, y, y, y, Takie miałam na, na początku trochę podejście. Y, nie chciałam się, no, może angażowałam się w jakieś tam służby już y, wtedy i, i takie doraźne i, i, i służby stałe, y, ale tak naprawdę nie chciałam realizować do końca tego kroku dwunastego, y, nieść tego posłania przez na przykład służbę sponsorowania, czyli przekazywania tego programu dalej innym dzierpiącym alkoholiczką i alkoholiką. I tak pierwszy raz podeszłam do programu, jak miałam pół roku abstynencji. Później, jak skończyłam z pierwszą sponsorką współpracę, trochę się tam właśnie oddaliłyśmy od siebie, przestałyśmy... No to ja się przestałam kontaktować z nią. Przez parę lat było dobrze, ale jak miałam 5 lat abstynencji no oczywiście zaczęły dziać się w moim życiu różne trudne rzeczy, z którymi ja sobie uradziłam I, i wtedy ktoś ze wspólnoty podpowiedział mi, żebym znowu weszła na program i tak się stało, ale znowu zrobiłem to samo po, po tym drugim podejściu, że po zakończeniu czytania ze sponsorką e, kroków e, nadal jakby nie dochodziło do mnie to, że, że ten program trzeba żyć 24 godziny na dobę i że to jest program na całe życie. I jak bardzo ważne w tym programie jest to, żeby, żeby podejmować służbę, w tym służbę sponsorowania, przekazywać to dalej. I jakieś niecałe dwa lata temu, teraz trzeci weszłam na program. I razem już od dwóch lat się trzymam programu staram się właśnie żyć w nim na co dzień, mocno angażuję się w wspólnotę, w służby różnego typu no i też, też sponsoruję, jak Pan Bóg da właśnie jakieś dziewczyny, które mnie poproszą o pomoc, to staram się na tyle, na ile. Potrafię i, i też w taki sposób, w jaki mi został ten program przekazany, przekazywać go dalej. To tyle, tak w dużym skrócie o mnie, o mojej drodze. W każdym z tych trzech podejść do programu oczywiście robiłam również krok czwarty. Oczywiście musiałam dobrze postawić pierwsze trzy kroki, żeby przejść ten krok czwarty w sposób y, uczciwy. Hmm. No przede wszystkim do końca nie wyobrażam sobie postawienia tego kroku czwartego bez zawierzenia się zawierzenia się opiece Boga, tej siły wyższej, jego ją, ją pojmuję. Bez wiary w to, że ta siła wyższa przywróci mi ten, ten, ten zdrowy rozsądek. Hmm. Myślę, że gdybym tego nie zrobiła, to byłoby mi bardzo trudno przyglądać się swojemu życiu bez właśnie jakichś emocjonalnych kosztów, załamania i tak dalej. Oczywiście miałam takie momenty, podczas zrobiłem tą inwenturę osobistą. E, miałam momenty takiego, że było mi po prostu bardzo smutno i przykro, kiedy... Przyglądałam się różnym faktom z mojego życia i spisywałam je oczywiście, robiłam za każdym razem krok czwarty pisemnie, czyli po prostu dostałam tabelę, które miałam wypełnić. Zaraz powiem powiem, jak to wyglądało od strony takiej technicznej może, ale, ale na pewno musiałam do tego kroku być przygotowana duchowo. Ja uwierzyłam. Uwierzyłem we wspólnotę AA yy, właściwie od samego początku, poza yy. no, właśnie mówię, momentami, kiedy odchodziłam od programu yy, z powodu też takiej wady, jaką jest mielenistwo. Czyli właśnie takie przekonanie, że jak już mam te parę lat abstynencji, i tak wieję, jakoś tam sobie w życiu radzę, to może już tak nie muszę się angażować. No Różne fakty z mojego życia pokazują mi, że jednak <grym> muszę i im więcej, a w moim życiu, tym lepiej dzieje się też w moim życiu. No ale wracając do tego kroku czwartego, niewątpliwie bardzo, bardzo podczas pisania tej inwentury pomagała mi Modlitwa. Miałam modlitwa o, o siły i o to, żebym była uczciwa. Myślę, że to jest bardzo ważna rzecz. Od samego początku trzeźwienia, ale przy tym kroku to, to ewidentnie było mi bardzo potrzebne, żebym otworzyła się, była uczciwa i miała sobie tę gotowość do przyjęcia prawdy o sobie. Technicznie wyglądało to tak, że dostałam tabelę, w których miałam tabelę uraz, lęku i spraw seksualnych, którą miałam odpowiednio wypełnić. W pierwszej kolumnie napisać osobę, której dotyczy na przykład jakaś moja uraza, czy, czy, czy właśnie sprawa, gdzie mam jakiś lęk. Może skupię się na razie na tej tabeli uraz. W drugiej kolumnie miałam opisać krótko jakoś tam konkretnie sytuację, która na przykład wywołała u mnie poczucie właśnie urazy do kogoś, złości, czy wręcz nawet jakiejś nienawiści do kogoś, czy do czegoś. A w trzeciej, w trzeciej tabeli miałam się przyjrzeć wadom charakteru, które się ujawniały w tych sytuacjach, które opisywałam. Jedna ze sponsorek też, druga bodajże z tego co pamiętam, dodała też czwartą tabelę, w której yy, miałam napisać, yy, yy, jaki sposób myślenia yy, towarzyszył mi podczas tych różnych sytuacji. Yy, to było o tyle ważne, że rzeczywiście uświadomiłam sobie, że na przykład zdecydowana większość moich jakiś uraz to są... To, to są jakieś urojone krzywdy, że ja po prostu miałam pewien sposób myślenia o ludziach, o sobie, o relacjach, o, o świecie w ogóle, które podowodowało to, że ja rzeczywiście łapałam e, urazy, byłam ciągle zbuntowana, e, byłam ciągle złana coś, ciągle mi coś nie pasowało. I generalnie często miałam taką postawę, że się obrażałam na innych i na cały świat w takim przekonaniu też, że ja przecież mam rację, ja przecież chcę, przecież chcę dobrze i, i tak dalej, i tak dalej. Więc to rzeczywiście ta tabela pomogła mi zobaczyć, jak wielkim problemem jest po prostu mój sposób myślenia o sobie, innych i o świecie. Pamiętam, że dużą trudnością na początku było to, żeby sporządzić listę tych osób, których czuję urazę. No tam sponsorka mi doradzała, żebym zaczęła od najbliższych, później jakoś tam się gdzieś cofała w przeszłość i, i próbowała właśnie odnaleźć te różne sytuacje, które wywoływały tę złość tą urazę. I rzeczywiście zaczęłam od najbliższych mi osób, a dokładnie od mojej mamy. I pamiętam, jak pisałam tą listę uraz, zarówno za pierwszym, jak i za drugim razem, to wydawało mi się, że ta lista uraz do mojej mamy, to się nie, nie skończy, nie? Że jakby przypominałam sobie mm, różne sytuację z przeszłości, taka chyba pierwsza rzecz, jaka mi przychodziła do głowy, to była, jak miałem, 7 lat i była tam sytuacja z psem. I to pamiętałam. Pamiętałam, jak się wtedy czułam, co myślałam o mamie, o całej tej sytuacji i, i że przez wiele, wiele lat jak piłam a, i użalałam się nad sobą i swoim życiem, y, to sobie przypominałam te różne sytuacje, i, i, y, jeśli chodzi o mamę. Nie? I, I rzeczywiście dużo, bardzo dużo, najwięcej uraz na tej liście zapisałam do mamy, która jest mi osobą najbliższą ale z którą też y, y, przyznam, no nigdy nie miałam jakichś łatwych, y, y, pozytywnych relacji. To się zmieniło właśnie pod wpływem programu. Y, w szczególności teraz jest to dla mnie bardzo ważne, bo, bo mama jest, ma 80 lat i y, jest osobą wymagającą opieki i ja się dzisiaj nią opiekuję. Yy, mieszkam z rodzicami w tej chwili i opiekuję się mamą. Yy, parę lat temu, gdyby ktoś mi o tym powiedział, że tak będzie, to bym, bym się kuknęła w głowę i powiedziała, że to jest niemożliwe, żeby yy, czując tak wiele yy, uraz do mamy, to, takiego, bo taki, mają sobie takie poczucie krzywdy skrzywdzonego dziecka, Y, że, że ja będę w stanie y, zwolnić się od tych uraz i, i opiekować się mamą, tak jak robię to dzisiaj. Y, a to jednak się, jednak się dokonało. Y, dokonało się to właśnie też dzięki temu, że w tym czwartym kroku dokładnie się temu wszystkiemu przyjrzałam. Y, Potem wypisywałam oczywiście innych członków rodziny, wypisywałam również przyjaciół, znajomych, bliskie osoby. Wypisywałam również współpracowników, przełożonych, a nawet instytucje. Bo Na przykład byłam strasznie urażona, obrażona na jednego z operatorów sieci komórkowej, za to, że y, kiedyś wyjeżdżałem za granicę, nielegalnie wtedy ściągnęłam simloka i w efekcie jak wróciłam z zagranicy, telefon się łączył z internetem, nabiło mi to bardzo duży rachunek i ja przerzuciłam y, tą sytuację na operatora, że to jego wina. Y, i poczułam ol, olbrzymią urazę, więc nawet takie rzeczy wypisywałam. Sponsorka mówiła, żebym był właśnie była wnikliwa, Że, żeby zapisywać wszystko, co przychodzi mi do głowy, yy, jakby nie zastanawiając się też do końca nad tym, czy yy, to jest poważna sprawa, niepoważna, czy tym się zajmować, czy nie zajmować. Jeżeli to tkwi gdzieś w mojej głowie, to warto to yy, to sobie zapisać. I w sumie yy, ta tabela uraz była chyba najdłuższa z, z, z wszystkich, które wypisywałam. E, I tak jak mówię, były momenty, kiedy czułam duży smutek, e, kiedy się temu przeglądałam, jak to wpisałam, ponieważ zaczynało dochodzić do mnie właśnie to, e, jakim e, jestem człowiekiem. E że jestem strasznie oceniająca, że bardzo skoncentrowana na sobie. Mnie się wydawało, że jestem inna, że, że, że jednak jest we mnie dużo empatii i, i, i, i staram się pomagać innym ludziom, ale okazało się, że głównie moją wadą, która, która wyszła przy tym, przy tym przy tej inwenturze, to, to był egoizm i egocentryzm bardzo duże, Takie Ogromne przewrażliwienie na swoim punkcie. Takie, że ja różne sytuacje od razu, nawet jeśli do końca mnie dotyczyły, ale wydawało mi się, że, że mnie dotyczą, brałam od razu do siebie. Yy, tak się bardzo właśnie skupiałam na sobie, na swoich sprawach, co oczywiście łączyło się też z tym, że użalałam się nad sobą, yy, jak piłam. Yy, no, i, no i oczywiście, żeby to jakoś tam znieść, to, to, to piłam, tak? Szukałam tego rozwiązania w, w alkoholu. E, odrach, o tym obrachunek, ta inwentura pokazała mi też, że są we mnie takie wady, jak e, taki właśnie odgrywanie trochę Pana Boga, nie? E, to powiązanie właśnie z taką kontrolą, kontrolą innych. E, takie myśli o sobie, że no przecież ja chcę dobrze, mam rację w wielu sprawach, więc dlaczego inni nie chcą postępować tak, jak mi się wydaje, że powinni. E, też wyszło, że, jestem, e, że mam takie myślenie o sobie, że jestem niewystarczająco dobra. E, czy to jako córka, czy jako pracownik, czy jako partnerka i ciągle takie myślenie o tym, co inni o mnie pomyślą, nie? W każdym jakimś tam gdzieś moim, moim działaniu. No i brak zaufania zupełnie do Boga. To już bardziej w liście, w liście lęków mi wyszło, że też całe moje życie spowite było właśnie tą, tym lękiem. Ja go odczuwałam już jako dziecko, także te problemy przerażliwieniem i, i, i lękiem, to, to to miałam już jako dziecko paroletnie tam powiedzmy w szkole podstawowej. Już takie, y, takie, takie zachowanie miałam. Y, więc ten, y, to, ten, ten, ten obrachunek mi pokazał właśnie, że ja nie ufam, y, nie ufam Bogu. Wierzę w Niego, ale mnie ufam, nie? Przepraszam, myślałam, że mnie wyrzuciło. <śmiech> Więc to mi ta, jak najbardziej ten obrachunek pokazał te, te, te różne moje wady. Bardzo, bardzo ważne też dla mnie było przyjrzenie się też właśnie tym sprawom seksualnym. Ja miałam trochę obawy, czy moje sponsorcy o tym opowiadać, jednej, drugiej czy trzeciej. Pierwsza sponsorka y, zaproponowała mi, y, jeśli chodzi o sprawy właśnie seksualne, żebym porozmawiała y, ze specjalistą. Nie dlatego, że miałam jakieś tam wybitne problemy, y, trudności, ale, y, ale po prostu nie chciała ruszać tego tematu. I ja faktycznie y, skorzystałem wtedy z pomocy y, mojej te terapeutki, która, która była... Też seksuologiem. Terapeutki uzależni, która miała też specjalizację seksuologii. No to mi trochę tam dało takiej wiedzy ogólnej o, o, o tych sprawach. Natomiast już za drugim i trzecim razem to już opowiadałam o tych sprawach sponsorca. Bardzo się tego bałam, bo wydawało mi się, że robiłam różne dziwne rzeczy. Gdzieś tam nieco nie normalne, nie wiem, jakieś grzeczne. No, Różno miałam myśli na ten temat. E, ale znowu, no, e, zaufałam. Zaufałam e, sponsorce, w związku z tym podzieliłam się e, tym, jak się zachowywałam właśnie w tych sprawach. Też wyszło, że byłam e, mocno skoncentrowana na sobie, byłam egoistyczna, byłam nieuczciwa. No a przede wszystkim, przede wszystkim e, całe moje życie seksualne było bardzo związane z, z, z piciem. Tak? Ja tak naprawdę nie byłem w stanie wejść w jakąkolwiek taką bliższą relację z mężczyzną bez, bez alkoholu. Nie? Było mi potrzebne do tego, żeby przełamać jakieś opory, kompleksy. Ale oczywiście to powodowało, że, że te relacje nie były zdrowe. No ja mam na myśli tutaj nie, tyle relacji, nie tylko relacje seksualne, ale w ogóle relacje takie damsko-męskie bliskie po prostu, jakaś internność. Nie było we mnie uczciwości. Byłam właśnie mocno przewrażliwiona na swoim punkcie, więc, więc te relacje nie mogły być dobre. Tak jak wspomniałam, ważne było dla mnie też, też zobaczenie, jak wiele tych moich urazów były takie krzywdy urojone. Było po prostu w mojej głowie. To oczywiście y, pomogła mi w tym, żeby to zobaczyć, pomogła mi w tym sponsorka, ale też później, jak już robiłam w ósmym kroku listę osób skrzywdzonych y, i, i dziewiąty, koło zadośćuczynienie, to się jeszcze dowiedziałam paru, paru rzeczy. Y, jak też jak krzywdziłam innych. I muszę powiedzieć, że jakby ta lista uraz czyli lista tych osób, do których czułam urazy, w sumie się potem przekształciła w listę osób, które skrzywdziłam. Okazało się, że tam, gdzie właśnie była jakaś złość, była jakaś niechęć, jakaś uraza, ja też postępowałam w sposób yy, niewłaściwy w stosunku do innych osób. Y, także te osoby z listy uraz znalazły się również na mojej liście y, osób skrzywdzonych i, i na liście osób, y, którym y, powinnam uczynić. Trudne było dla mnie, może na początku, ale to też właśnie sponsorki mi to wyjaśniały, y, prowadziły mnie w taki sposób, żeby y, właśnie y, unikać jakiegoś odwetu i kłótni, żeby Y, zobaczyć, y, że wiele osób, które miałem do czynienia w życiu, y, co do których właśnie miałam jakieś urazy, czy uważałam, że w jakiś sposób mnie skrzywdzili, żeby zobaczyć, że te osoby też w jakiś sposób były chore. Y, w jakiś sposób y, duchowo na przykład, czy emocjonalnie były, były chore. I tutaj znowu odwołam się do przykładu mojej mamy. <śmiech> Ponieważ jakby Ja miałam bardzo dużo uraz do mamy ze względu na to, że, że, że od was chodzi, odkąd pamiętam jak byłam dzieckiem, to mamy ze względu na swoją chorobę jest osobą też zaburzoną psychicznie, niestety nie leczyła się nigdy, nie chciała się leczyć. Więc opresowo nawracała jej choroba i, i te nasze relacje stawały się bardzo takie niefajne, takie oddziały no, się różne, bardzo przykre rzeczy. Więc mnie ją zastosowała jako metodę wychowawczą i przemoc fizyczną, i psychiczną, i ekonomiczną. I... i Pamiętam, e, zwłaszcza właśnie druga sponsorka mi to bardzo ładnie pokazała, e, to już oczywiście przy piątym kroku, ale to było ważne właśnie, że w tym czwartym kroku się nad tym zastanowiła, bo że zarządzając tą inwenturę, że mama jest chora i że wiele jej zachowań e, nie wynikało z jakiejś intencji, zrobienia mi krzywdy, e, tylko po prostu inaczej nie potrafiła. Inaczej nie potrafiła sobie też poradzić ze swoimi problemami. I o ile jak piłam, to bardzo wygodnie było mi żyć z taką maską skrzywdzonego dziecka i obarczać nawet za alkoholizm moją mamę i, i to, w jakiej, w jakiej rodzinie się wychowałam, e, tak zwanej dysfunkcyjnej. <śmiech> No ale jak właśnie y, zaczęłam trzeźwieć i, i, i weszłam na program, y, no to zderzyłam się z tym takim przekonaniem moim i, i oczywiście uderzyło mnie to, że, że to przekonanie przede wszystkim y, y, no krzywdzi mnie, w sensie takim, że y, y, takie myślenie wypacza w ogóle obraz rzeczywistości, że jakby nie pozwala mi się Otworzyć na relacje z innymi, na relacje z mamą, która przecież okresowo miała remisję swojej choroby, więc zachowywała się inaczej, była kochająca, starała się w jakiś sposób naprawić te relacje. A ja ją na przykład, pamiętam, w wieku nastoletnim odrzucałam i jakby odpłacałam jej pięknym za nadobry, nie I, i, I to zobaczyłam właśnie w, w obrachunku, nie? że. Yy, że to mi właśnie druga sponsorka. pamięta e, Pamiętaj, twoja mama jest chora, nie? I jej zachowanie wynikało z choroby. Nie z tego, że cię nie kocha, nie z tego, że nie wiem, e, e, chciała cię świadomie skrzywdzić, zabezpieczyć ci ból, tylko dlatego, że po prostu nie potrafiła e, inaczej. I to jest zresztą też zapisane w, w Wielkiej Księdze, tak, żeby, żeby zmienić ten sposób e, myślenia też o innych, wykazać się taką e, życzliwością i zrozumieniem e, wobec osób, które być może też nam wyrządzili jakąś krzywdę, że właśnie to ludzie, którzy też są e, lub byli chorzy duchowo. I tutaj właśnie tak jak już wspomniałam, przy tym czwartym kroku bardzo potrzebna była mi modlitwa. Wszystko zapisać, niczego nie pomijać, ale też właśnie, żeby, żeby Bóg pomógł mi stać się bardziej tolerancyjną wobec innych osób, taką współczującą, szczególnie właśnie do tych bliskich osób, którzy też w jakiś sposób są chorzy i być może w chory sposób też postępowali. I, i, I tak się rzeczywiście stało. Nie stało się to może od razu, ale rzeczywiście mam cały czas w głowie mój obrachunek. Yy, I jak tylko gdzieś tam czasami włącza się, włączają się moje... ...przykład, grać rolę Pana Boga, tak jak na przykład teraz opiekuję się mamą i wydaje mi się, że wiem dobrze, jak to powinno przebiegać. Czyli, że mama powinna zjeść, wziąć leki i tak dalej, i tak dalej. No ale są takie dni, kiedy mama odmawia i yy, ja czasami yy, rzeczywiście widzę, że reaguję w pierwszym momencie impulsywnie, ale zaraz, zaraz, potem sobie myślę, chwila, chwila, to już przerabiała mnie ten, ten sposób myślenia i działania i on do niczego dobrego nie prowadzi. Więc no, staram się też korzystać z, z, zgodnie z drugim krokiem: korzystać z, z tej modlitwy, powierzeniu tych wszystkich spraw codziennych Panu Bogu, ale też dzwonienia do innych alkoholiczek czy alkoholików i, i, i też radzenia się samą w takich sytuacjach zrobić. To, co też mi właśnie powiedziała ostatnio moja sponsorka, to przy, przy też właśnie od rachunku mi, y, mi to mówiła, że y, muszę też pamiętać, że życie na przykład mojej mamy to, to, to nie jest do końca moja sprawa, tak? To należy oddać Panu Bogu. Mogę zrobić podczas opieki to, co, to, co jestem w stanie, ale nie mam wpływu na to na przykład, czy ona będzie chciała zjeść, czy, czy wziąć y, leki, nie? I to mi rzeczywiście pomaga, tak, y, ta świadomość właśnie tego, co zapisałam w czwartym kroku, bardzo pomaga mi, tak, y, stonować moje jakieś tam zapędy y, i gdzieś te, te wady, y, no, nikną w tym momencie, nie? Te moje wady, które się czasem uruchamiają, które ja czasami właśnie uruchamiam poprzez pewien sposób myślenia czy działania. Czyli, że mam to odpuścić, zostawić, nie? Hmm. Hmm. To jeśli chodzi o urazy bardzo, bardzo ważna dla mnie tabela i, e, i rzeczywiście bardzo dużo się zmieniło e, to, żeby, jak mówię, cały czas mam nią w głowie i, i wiem właśnie jakie tam wady wyszły e, więc faktycznie teraz jest tak, jak wcześniej jak piłam, to praktycznie zburzyłam wszystkie swoje relacje, czy to w rodzinie czy Wśród bliskich. Ten krok. Proszę. Ten krok, czwarty, no, pomógł mi zobaczyć, jaka jestem, i, i świadomie gdzieś tam też to podjąć decyzję, czy ja chcę być dalej taka, czy nie, nie? I, i podjąć ten, ten wysiłek. W, w tym celu, żeby, żeby się po prostu zmienić, nie? Eee, żeby zmienić swoje podejście przede wszystkim do innych ludzi. I, i to się rzeczywiście zadziało, to się zadziewa eee, i dzięki temu też te moje relacje dzisiaj wyglądają zupełnie, zupełnie inaczej. Szczerze mówiąc, na dzień dzisiejszy nie czuję y, urazy do nikogo, eee, jestem od tego wolna. <śmiech> Te relacje moje i z bliskimi, i z dalszymi krewnimi czy, czy przyjaciółmi układają się całkiem, całkiem poprawnie. Co do lęku, no to też ważne było dla mnie to, żeby się temu przyjrzeć, żeby zobaczyć, czego ja się boję. No i przede wszystkim tutaj, tutaj to, co ten, ten lęk też się brał z różnych przekonań na temat życia na temat właśnie, nie wiem, mojej roli, yy, czy w życiu rodziny, czy, czy, czy w życiu moich przyjaciół. No i, yy, i też ważne było dla mnie tam pytanie w, w tej trzeciej tabeli, yy, trzeciej kolumnie tej, tej tabeli o lęku, co mogę z tym zrobić? I wszędzie wychodziło, że ja po prostu nie mam zaufania do Boga i jedyne, co mogę zrobić, to po prostu zaufać, tak, to po prostu powierzyć tej, tej, tej opiece Boga, um, uwierzyć w to, że, że Bóg ma też na mnie jakiś swój plan i że to, co dzieje się w moim życiu na pewno ma jakiś głęboki sens. Ja mogę tego nie rozumieć w danym momencie i okej, okay, i muszę. Nie muszę wszystkiego rozumieć. Istotne jest to, czy to przyjmuję, czy to akceptuję, czy też z tym walczę. Jak walczę, to zawsze jest źle. Nie? Zawsze się to kończy tym, że jestem w jakiś sposób duchowo rozwalona. A, a jak rzeczywiście um, przyglądam się temu i, i widzę na przykład, że z daną sytuacją no, no, muszę ją po prostu tylko zaakceptować. Nie? No, jakby zmieni się i nie zmienia. Ale muszę po prostu przyjąć i pytać Boga o ewentualne rozwiązanie jakiejś tam sytuacji. Co dla mnie też oznacza pytanie po prostu innych, właśnie, tak jak już wspomniałam, o jakieś rady. I oczywiście większość z tych lęków też było w jakiś sposób jest urelonione, jest związane właśnie z moim sposobem myślenia i taką próbą reżyserowania sobie życia. Nie? A przecież drugi, pierwszy krok mówi o tym, że ja tego życia nie kieruję, tym życiem nie kieruję, więc, więc właśnie istotna jest tutaj dla mnie ta akceptacja tego, co się w moim życiu dzieje. No i o taboli spraw seksualnych też już, też już mówiłem. Też ważne było, żeby zobaczyć, dlaczego ja w ogóle wchodziłam w te związki z mężczyznami. No i tutaj, tutaj ewidentnie istotą tego błędu było. Że ja byłam nieuczciwa, że właśnie byłam y, y, ciągle pijana w tych relacjach. Y, nawet jak nie spożywałam alkoholu, to też miałam pijane myślenia. No i przede wszystkim dużo egoizm, mnogocentryzm i takie nieliczenie się z uczuciami y, innych osób. Nie? Bardzo często tak niestety postępowałam i y, y, to też pomogło mi trochę przewartościować te, te sprawy. Yy, seksualne. Bez też takiego, to właśnie było też ważne, bez takiego ocenienia, yy, nie wiem, pod kątem na przykład mam określonego, jestem określonego wyznania, tak, więc jakoś tam pod kątem tego, <śmiech> że po prostu tak jak jest w Wielkiej Księdze napisane, żeby po prostu te sprawy pozostawić też Panu Bogu, żeby On okształtował ten ideał w tych tych kwestiach. I tyle może o czwartym kroku. Na pewno to, co, to, co dla mnie y, y, było, było ważne, to y, ta gotowość y, do przyjęcia tej prawdy o sobie. Uczciwość, y, zaufanie do, do, do też w której później tę inwenturę czytałam, y, ten obrachunek. Ym, Yy, i yy, też taka wytrwałość, to znaczy ja rzeczywiście pamiętam za pierwszym razem jak wpisałam obrachunek, to, yy, to dużo mi to czasu zajęło, yy, ale, ale byłam wytrwała i, i chciałam po prostu go zrobić naj, yy, najbardziej yy, wnikliwie, jak tylko byłam wtedy w stanie. Oczywiście później czasami się tam przypominały mi różne inne jeszcze rzeczy i wtedy to wtedy na bieżąco omawiałam to y, ze sponsorką. To y, tak może, y, może tyle. Jak będą jakieś pytania, to ewentualnie odpowiem. Y, no i właśnie chcę to bardzo wyraźnie podkreślić, że myślę, że gdybym nie postawić, bo często słyszę tak, że niektóre osoby, które stawiają czwarty krok, boją się go. Y, y, słyszy się czasem, że, że niektóre osoby rezygnują wtedy z programu, czy tam nawet zapijają, tak, bo nie są w stanie unieść te, tych, tych, tej prawdy o sobie, te, tych faktów ze swojego życia, bo są często bardzo bolesne i tak dalej. Ja myślę, że właśnie dobre postawienie tych pierwszych trzech kroków jest tutaj bardzo ważne, a w szczególności to, to zawierzenie Bogu. Nie? Tak, jak mamy, tak jak mamy to też zapisane w Wielkiej Księdze, nie? że jakby po to są te kroki w określonej kolejności, że właśnie te pierwsze trzymam, jakby też przygotować do tego, żeby zrobić porządek ze swoim życiem i ze swoją też przeszłością przyjrzeć się sobie wprawdzie, tak? Zanąć, jak to bym w prawdzie. I do tego jest niewątpliwie potrzebna ta siła wyższa, nie? żeby bo ona też przez ten, przez ten krok prowadziła. Nie? E, dlatego mówię, mimo, że wiązało się to z jakimś takim uczuciem smutku, przygnębienia, no bo, no bo te rzeczy, które zapisywałam sobie, nie podobały mi się. Nie podobało mi się to, jaka byłam. E, I czasami zdarzało mi się że nawet, że się popłakałam przy tym. Ale, y, ale była właśnie taka siła, żeby zrobić to do końca, nie? I, i później też siła, żeby zrobić piąty krok, czyli też y, Bogu sobie y, i drugiemu człowiekowi wy, wyznać tą istotę swoich błędów. <śmiech> Czyli fizycznie po prostu przeczytać też ten obrachunek mojej sponsorcy. Także to, to, to niewątpliwie tak dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy to widzę, że, że to było bardzo, bardzo ważne. Y, miałam jeszcze tam, nie wiem, czasu zostało, miałam jeszcze powiedzieć parę słów o czwartej tradycji, czy jeszcze mam czas, czy, czy już powinnam zakończyć? No nie wiem. Już spojrzałam na zegarek, więc nie wiem, ile czasem minęło. Okej, okay, to tylko tak o, o czwartej tradycji powiem, że ja się bardzo cieszę, że, że, że ta czwarta tradycja mówi o pewnej autonomii grupy, że grupa może o pewnych rzeczach decydować, jeśli chodzi właśnie o sposób funkcjonowania grupy. Ja byłam na bardzo różnych meetingach, w Poznaniu. Tych mityngów było 80 tygodniowo, więc, więc no, myślę, że na kilkunastu meetingach na pewno byłam różnych grup w sensie, o co mi chodzi. Ale oczywiście związałam się z, z paroma grupami na dłużej. Z jedną grupą byłam związana nawet ponad 4 lata i tam też pełniłam służby, e, służby stałe. Najpierw skarbnika, później rzecznika. E, więc ja bardzo się cieszę, że, że grupy mają pewnego rodzaju autonomię, czyli mogą decydować o tym, na przykład, kiedy miking się odbywa, co się na mikingu czyta, jakie służby się powołuje, e, właśnie w Wczoraj byłam na, na swojej grupie, teraz tutaj w Opolu yy, domowej i, i ustanowiliśmy nową służbę, nową służbę yy, sprzątającego, bo się okazało, że nikt za bardzo się nie kwapi do tego, żeby posprzątać salkę po meetingu, yy, więc, więc powołaliśmy między nimi taką służbę, czy jakieś właśnie zmiany scenariuszu, jak najbardziej grupa takie decyzje yy, może podejmować. Natomiast myślę, że na przykład, tak jak sobie czytałam wcześniej o, o czwartej tradycji o tym, co Bilwut też pisał, o tym na przykład w języku serca, tam ma też taki, taki esej poświęcony czwartej tradycji, że oczywiście pewnych spraw, o których dotyczą innych grup lub A jako całości, jest to zasada konsultowania, nie? Czyli przykładowo, jeżeli nasza grupa podjęła hmm, rok temu inicjatywę, żeby wydać ulotkę hmm, o AA o polskim, informującą przede wszystkim o tym, kiedy się i gdzie odbywają meetingi, to ponieważ ta ulotka miała dotyczyć wszystkich grup, które hmm, są w Opolu, to jasne było dla nas to, że hmm, będziemy to konsultować z innymi grupami, Będziemy potwierdzać, czy niektóre meetingi się odbywają rzeczywiście w tych miejscach i w tych godzinach. Czy nawet sam projekt graficzny ulotki również był w jakimś stopniu konsultowany. Czy właśnie, że mamy tego mandatariusza, czyli grupa gdzieś tam, jak ma jakąś wątpliwość, zawsze może przez mandatariusza podpytać na przykład na intergrupie, czy dane y, nasze działania, inicjatywa jest no, zgodna z tradycjami, czy jest w duchu tradycji, czy też, y, czy też nie. Więc y, na, pewno, y, na pewno też grupy ustalają jakieś swoje zwyczaje. Ja pamiętam, że w Poznaniu byłam związana przez kilka z taką grupą, gdzie jak przyszłam, to grupa była prowadzona przez trzech, y, trzy osoby y, założycieli, były starsze osoby, które miały taką jakiś pomysł na, na, na grupę, na to jak ma odbywać się meeting i tak dalej, ale powoli wraz ze mną dochodziły nowe osoby i rzeczywiście zaczęliśmy organizować y, tak zwane meetingi robocze, y, czy, czy też właśnie inwenturę i korygować trochę te nasze tak zwane małe tradycje, niektóre grupy to tak określają, y, czy, czy to właśnie takie zasady wewnętrzne, nie? Y, i drogą głosowanie podejmowaliśmy jakieś decyzje dotyczące grupy. To jest myślę też ściśle tradycja powiązana z tradycją pierwszą i drugą, czyli właśnie, że, że ta jedność jest najważniejsza. Czyli jeżeli podejmujemy jakieś decyzje, no to ważne jest, żeby tutaj gdzieś była w miarę jednomyślność, a jeżeli jest jakiś głos mniejszości, to trzeba go też wysłuchać wysłuchać argumentów, jeżeli by tak było też ostatnio miesiąc temu na naszej y, y, inwenturze, że poruszona została kwestia, co do której nie było zgody, więc myśmy ją po prostu odłożyli w czasie, żeby się jeszcze zastanowić, że tak powiem przespać z tematem, y, a nie wywoływać jakichś niepotrzebnych y, właśnie konfliktów y, w grupie. I ta sprawa gdzieś tam się rzeczywiście samoistnie rozwiązała po miesiącu. No i też bardzo, bardzo ważna jest ta właśnie pokora i to, że, że no grupa jakby działa też zgodnie z drugą tradycją w oparciu o właśnie sumienie grupy, czyli osoby, które czują się związane z grupą, czują, identyfikują się z grupą, czują się odpowiedzialni za to, jak działa grupa już właśnie na przykład w kwestii niesienia posłania, no przecież nie tylko to nie jedyny sposób na niesienie posłania, są też inne rodzaje służb. My na przykład podejmujemy też służbę w areszcie śledczym, prowadzimy meetingi dla osadzonych, na przykład dla kobiet. Więc, więc też ważne jest to właśnie, żeby podwywać się tutaj drugiej tradycji, że właśnie to sumienie grupy, ten miniący Bóg, który prze, prze, prze, prze... jak to dokładnie jest... Prze, jakby odzwierciedla się właśnie w tym, w tym jak, jak decyduje też w sumieniu grupy, żeby ważne było to, żeby się do tego sumienia odwoływać, czyli żeby dość regularnie organizować takie właśnie spotkania robocze, czy inwentura grupy, gdzie można poruszyć różne ważne dla grupy kwestie takie organizacyjne, ale też te związane z niesieniem posłania. No i Ważne jest to, żeby też jako grupa a czuć się częścią tej całości, jaką jest cała wspólnota anonimowych alkoholików. Tam wielu w tym swoim eseju podaje przykład wydawania literatury, że gdyby jakieś grupy miały takie pomysły, żeby w ramach AA wydawać swoje ulotki, podręczniki czy tam książki, no to myślę, że powstałby bardzo duży chaos i zamieszanie, a tak no mamy... Mamy te służby też na niższych poziomach, jak region, czy, czy służby krajowe, które w naszym imieniu podejmują pewne decyzje. No i to może tyle. Dziękuję bardzo, że mogłam się podzielić swoim doświadczeniem. I pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Życzę kolejnych 24 godzin w cześć. Dziękuję.